Rozdział jedenasty. Jakub widział odkupiciela. Prawo Mojżesza wskazuje na przyjście Chrystusa. I Jakub powiedział moim wiele innych rzeczy, jednakże tylko te spisałem, gdyż uważam je za wystarczające. A teraz ja, Nefi, przytaczam dalsze słowa Izajasza, albowiem dusza moja lubuje się w jego słowa. I porównam to, co powiedział do moich I przekażę to wszystkim moim dzieciom Gdyż Izajasz prawdziwie widział mego odkupiciela Tak jak ja go widziałem Także mój brat Jakub widział go tak jak ja Przekażę więc ich słowa moim dzieciom Aby wykazać im, że moje słowa są prawdziwe Albowiem Bóg powiedział Poprzez świadectwo trzech świadków Dowiodę mego słowa Mimo to Bóg posyła więcej jak trzech świadków i dowodzi wszystkich swoich słów. Oto moja dusza lubuje się w wykazywaniu moim prawdy o przyjściu Chrystusa, gdyż w tym celu zostało dane prawo Mojżesza. I wszystko, co Bóg objawił człowiekowi od początku świata, odnosi się do Chrystusa. Moja dusza lubuje się także w obietnicach Pana, danych naszym Ojcom. Moja dusza lubuje się w Jego łasce, sprawiedliwości, potędze i miłosierdziu, znajdującym wyraz w tym wielkim i wiecznym planie wyzwolenia od śmierci. I moja dusza znajduje zadowolenie, gdy wykazuje moim, że bez przyjścia Chrystusa na świat wszyscy ludzie musieliby zginąć, albowiem jeśli nie byłoby Chrystusa, nie byłoby Boga. Jeśli nie byłoby Boga, nie byłoby nas, ponieważ nie nastąpiłoby stworzenie świata. Jednak Bóg istnieje i jest On Chrystusem i przyjdzie, gdy wypełni się Jego czas. A teraz przytaczam niektóre ze słów Izajasza, aby ci spośród moich, którzy je zrozumieją, mogli podnieść się na duchu i radować się z myślą o wszystkich ludziach. Oto Słowa Izajasza i możecie odnieść je do siebie i do wszystkich ludzi.